Rozdział siedemnasty Krzywa układanka Sierżant sztabowy Straszewicz czuł głęboki dyskomfort. Stał przed domem uklejów zgarbiony, z dłońmi wsuniętymi głęboko w kieszenie skórzanej kurtki i marsowym czołem. Nie powinno go tu być. To, co zamierzał zrobić, stanowiło absurdalne naruszenie zasad. Wiedział, jak to powinno wyglądać. Agata Bunc powinna zostać wezwana na posterunek, przepytana oficjalnie w obecności kamer z protokołem i Markiem Garstką jako świadkiem. Wiedział doskonale, że właśnie tak powinien postąpić. Ale były jeszcze jego bebechy. Może, gdyby nie rozmowa z żoną, zdusiłby ich głos w zarodku – w końcu przez całą swoją karierę był racjonalnym, odpowiedzialnym i praworządnym śledczym. Trzymał się regulaminu, nawet gdy się z nim nie zgadzał. Dlaczego teraz, na przednówku emerytury, miałby postąpić inaczej? Trochę winił żonę, bo wytknęła mu to, co intuicja podszeptywała mu od początku tej sprawy. Był polem bitwy. Jego racjonalna strona, trzymająca się dowodów i logicznych wniosków, weszła w ostry konflikt z intuicją, która zwykle popychała go we właściwym kierunku. Teraz jednak wrzeszczała, że coś w tej sprawie nie gra. Na pozór wszystko pasowało. Puzle miały odpowiedni kształt, a jednak całość wydawała się jakaś krzywa. Jakby ktoś celowo zakłócał proces układania, jakby elementy zostały zafałszowane, przycięte, by wyglądały na kompatybilne, choć wcale takie nie były. Mimo, że myślał o sobie jako o formaliście, to niemiłość do procedur popchnęła go do wybrania zawodu policjanta. Potrzebował poczucia, że jest narzędziem sprawiedliwości, a nie młotkiem, który wbija kwadratowy klocek w kwadratową dziurę. Owszem, młotkiem można załatwić wiele, ale rzetelne śledztwo wymagało subtelniejszych narzędzi. Drzwi domu uklejów otworzyły się, zanim zadzwonił. – Wejdzie pan? Czy przerywam jakiś emocjonalny kryzys? – Zapytała Agata z lekko ironicznym uśmiechem. Rzucił jej zirytowane spojrzenie, na co uniosła dłonie w geście poddania. Nie oceniam. Sama przechodzę takie regularnie od trzech dni, ale jestem przygotowana. Mam kawę i ciasto. Westchnął ciężko. Powiedział A, więc równie dobrze mógł przebrnąć przez resztę alfabetu. Ścisnął mocniej teczkę z papierami i wszedł do środka. Agata wahała się, czy odpowiednim miejscem do przeprowadzenia tej rozmowy będzie bezpieczna kuchnia, neutralny salon zawalony suszącymi się papierami luli, czy jadalnia, która pełniła teraz funkcję murder roomu z tablicą i rozciągniętym na stole wilgotnym szalem. Ostatecznie wybrała ten ostatni. Nie było sensu ukrywać znaleziska, jeśli chciała przeciągnąć sierżanta sztabowego na swoją stronę. Zatrzymał się w progu, wyraźnie zaskoczony widokiem. Błądził wzrokiem po tablicy, kolorowych hasłach, datach i godzinach. W końcu westchnął i wszedł do pokoju. Czego z proszę zostawić tę sprawę profesjonalistom pani nie zrozumiała? Zapytał, choć w jego głosie nie było złości. Mam za dużą obsesję kontroli, żeby pozwolić obcym ludziom decydować o mojej przyszłości. Nawet jeśli szanuję ich pracę. Dodała, próbując złagodzić wydźwięk swoich słów. Straszewicz podszedł do tablicy i przyglądał się notatkom. Wiele z pytań, które tam widniały, miał w swoim notatniku. Choć jego wersje były mniej kwieciste. Kilka innych... W ogóle nie przyszło mu do głowy. Zna pani partnerkę Bartoszczyka? Zapytał nagle. Niestety, nigdy nie czułam pokusy, by ją bliżej poznać. Ale mam pomysł, jak ją namierzyć. Kiedy to zrobię, dam panu znać. Zapewniła. Skinął głową, nie odrywając wzroku od tablicy. Cieszył się, że mógł zobaczyć, jakimi torami podążały myśli pisarek. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wyraźnie widział frustrację, którą czuły, nie mając czym wypełnić pustych rubryk. Gdyby Agata była winna i próbowała się wywinąć, na tablicy znalazłyby się zupełnie inne pytania. Po drugie, widząc ich pracę, utwierdził się w przeczuciu co do krzywej układanki. Wszystko wyglądało logicznie, ale w rzeczywistości nie trzymało się kupy. Jakby ktoś celowo kierował ich myśli w niewłaściwą stronę. Tymczasem do pokoju weszła Nina, niosąc dużą tacę z dzbankiem kawy, mlecznikiem, cukiernicą i czterema kubkami. Za nią podążała Zuza, trzymając talerzyki i ciasto. Sernik nie rozwiąże za nas tej sprawy, ale na pewno nie zaszkodzi stwierdziła Zuza, stawiając pudełko z kawiarni na rogu stołu w bezpiecznej odległości od szala. Straszewicz dopiero teraz zwrócił na niego uwagę. Czy to... Zaczął unosząc brwi. Spojrzał ostro na kobiety, a Agata uniosła dłonie w obronnym geście. To bardzo świeża sprawa. Fonfel wyniuchał to podczas spaceru. I gdyby pan nie zadzwonił, to ja bym to zrobiła, żeby poinformować o znalezisku. Zapewniła spokojnie. Straszewicz opadł na krzesło, zaplutł ręce na piersi i oznajmił. Doskonały moment zamieniam się w słuch. Agata zaczęła opowiadać o pochodzeniu szala, włamaniu do mieszkania i swoich podejrzeniach, że próby wrobienia jej w zabójstwo Aleksandra były częścią długofalowego spisku, a nie Jedynie porywem chwili, czy wygodnym chwytem zabójcy. Wyjaśniła, że ktoś musiał ukraść szal niemal rok wcześniej i czekać, by teraz podrzucić go nieopodal miejsca zbrodni. Gdy skończyła pałeczkę, przejęła Nina. Opowiedziała ze szczegółami, gdzie i kiedy Fonfel znalazł szal. Z każdym jej słowem, Straszewicz nabierał przekonania, że powinien przeczesać. Cały las. Po latach pracy wykształcił zdolność wyczuwania kłamstwa czy manipulacji. Zdarzało mu się nawet pozwalać podejrzanym wodzić się za nos, by się dowiedzieć, dokąd chcą go zaprowadzić. Tym razem nie wyczuwał odrobiny fałszu. Nie oznaczało to bynajmniej, że zamierzał przyjąć wyjaśnienia kobiet bez sprawdzenia ich słów i szukania dowodów. Mógł ulegać podszeptom bebechów, ale to rozum ostatecznie rozdawał karty. Oczywiście zgłosiła pani włamanie, upewnił się, gdy kobiety zamilkły. Tak, ale sprawcy nie znaleziono, odpowiedziała Agata. Czy szal znajdę na liście skradzionych przedmiotów? zapytał. Nie wiedziałam nawet, że zaginął. Nie używałam go regularnie, zorientowałam się dopiero teraz, przyznała. Może celowo wybrali właśnie taki, mruknęła Zuza. A może zwinęli go dlatego, że widniało na nim nazwisko właścicielki, dodała Nina. Straszewicz westchnął ciężko. Wie pani, że nawet biorąc pod uwagę pani wyjaśnienie, które trudno zweryfikować, ten szal... Jest dowodem obciążającym. Oczywiście. Inaczej jaki byłby sens jego podrzucania na miejsce zbrodni? Odpowiedziała Agata spokojnie. Straszewicz zastanawiał się przez chwilę, ile powinien im powiedzieć. Bebechy znów stawały po stronie Agaty, a rozum wyzywał go od naiwnych głupców. I pewnie kłóciłyby się tak dłuższą chwilę, gdyby nie wspomnienie słów Danuty. Pani Agato, dowody przeciwko pani się piętrzą. Powinienem oddać tę sprawę prokuratorowi i aresztować panią jeszcze przed wynikami sekcji. Działałbym zgodnie z literą prawa i nikt by się nie mógł przyczepić, a nowy prokurator wpadłby w euforię. Skrzywił się na samo wspomnienie do Nina. Ale pan tego nie zrobi, wtrąciła Nina, instynktownie przysuwając się bliżej Agaty. Nie mam ochoty dawać prokuratorowi satysfakcji, przyznał. Dziś przyszedł na komisariat i przez dwadzieścia minut wrzeszczał na mnie, bo według niego sprawa jest oczywista i nie ma się nad czym zastanawiać. Łajdak, mruknęła Zuza. Idiota, dodała Nina. Straszewicz powstrzymał się od wyrażenia swojej opinii, choć w duchu określał prokuratora znacznie dosadniej. Proszę mi opowiedzieć o mailach, jakie pisała pani do ofiary, powiedział nagle. Agata zamrugała zaskoczona. Mailach? Nie pisałam żadnych. Od lat komunikowaliśmy się wyłącznie przez prawników. Widzi pani. Chciałbym pani wierzyć, ale jak pogodzić to z wiadomościami pełnymi pogróżek znalezionymi w pokoju hotelowym ofiary? Straszewicz zawiesił głos, po czym kontynuował. W jednej nie tylko grozi pani mężowi, ale też żąda, żeby przyjechał do Ustki i zakończył tę szaradę ostatecznie. Do tego proponuje pani sumę, za którą gotowa jest zapomnieć o czymś, co mogłoby zniszczyć jego życie i karierę. Trzy gracje wymieniły między sobą zszokowane spojrzenia. – Mogłabym zobaczyć te maile? – zapytała cicho Agata. – Nie powinien. Wiedział o tym. Ale stanowiły tę niepasującą część układanki. Wyjął kilka stron wydruku i przesunął je po stole. Zuza i Nina złapały po dwie kartki, a Agata zaczęła czytać resztę korespondencji. – Ależ to jest źle napisane – poskarżyła się Zuza. Błędy językowe i gramatyczne. I ortografy, dodała Nina. Powtórzenia, ubogie słownictwo. Wybaczcie, panie, jakość materiału dowodowego nie jest uzależniona od literackich standardów, zauważył Sucho Straszewicz. Ale talent literacki i sprawność językowa to coś, czego nie da się po prostu wyłączyć, także w prywatnych listach. Nawet podania do urzędów mają ślad stylu to jest... Brynza! Nina rzuciła kartkę na stół. Muszę się zgodzić, stwierdziła Zuza. Agata napisałaby to znacznie lepiej. Straszewicz nie pierwszy raz słyszał taki argument, ale nie zamierzał go przyjąć bez dowodów. Patrzył na Agatę, jedyną, która jeszcze nie skomentowała treści maili. Czytała uważnie, coraz bledsza. A potem, jakby coś odkryła. Roześmiała się z ulgą. Nie napisałam tego, oznajmiła. I mam na to dowód. One nawet nie przyszły z mojego adresu. Ależ przyszły. Sprawdziłem na pani stronie internetowej. To jest pani adres korespondencyjny, zaprotestował. Agata pokręciła głową i postukała paznokciem w nagłówek maila. Prawie, ale nie zupełnie. Mój adres to agata.bunsmałpa-gmail.com, a te przyszły z adresu agala.bunsmałpa-gmail.com. Jedna literka różnicy, podobna wizualnie, łatwo to przegapić. Wyjaśniła, przesuwając wydruk w jego stronę. Straszewicz spojrzał jeszcze raz, tym razem dokładniej. Cholera. Miała rację. Wszystkie maile zostały wysłane z tego fałszywego konta. Proszę sobie nie robić wyrzutów, nie każdy jest przyzwyczajony do robienia rewizji korekty na godzinę przed puszczeniem książki do druku. Jedna literówka może potem zdominować recenzję, więc trzeba być czujnym jak ważka, powiedziała z lekkim uśmiechem. Straszewicz zmarszczył brwi. Wciąż pozostaje testament. I polisa. Dodał, wyciągając kolejne dokumenty z teczki. Szybko pan je zdobył, zauważyła Agata. Nie odpowiedział. Przyznanie, że znalazł je w pokoju ofiary, otworzyłoby drzwi do pytań, na które nie znał odpowiedzi. Jest pani jedyną beneficjentką obu, poinformował, przesuwając dokumenty w jej stronę. Agata zmarszczyła czoło zdumiona. Muszą być bardzo stare, z czasów, gdy nasze małżeństwo jeszcze funkcjonowało, powiedziała. Z ostatnich kilku miesięcy, sprostował. Wyglądała na szczerze zaskoczoną. Jego rodzice nie żyją, nie miał rodzeństwa, ale to nie znaczy, że byłam jedyną osobą, której mógł coś zapisać. Przecież to jest bez sensu, powiedziała sięgając po dokumenty. Przebiegła wzrokiem po polisie. Wypłata byłaby większa w wypadku śmierci na drodze lub w godzinach pracy, ale morderstwo gwarantowało Agacie pół miliona złotych, a jej nazwisko, jak byk, stało w rubryce beneficjent. Przesunęła polisę w stronę Zuzy i Niny, sama zaś wzięła do ręki testament. Był zaskakująco zwięzły. Widywała takie na kilkanaście stron, szczegółowo wymieniające nieruchomości, konta bankowe czy ruchomości Tu wszystko sprowadzało się do prostego zapisu Jedyną spadkobierczynią całego majątku Bartoszczyka miała być ona Agata Bunt. Coś tu nie gra Powiedziała cicho Ma pani na myśli podpis? Zapytał Straszewicz z zaciekawieniem Agata przyjrzała się wskazanemu elementowi. To też wygląda, jakby był kopiowany pod światło z innego dokumentu. Znaczny nacisk, lekkie drżenie ręki, brak pewności i płynności ruchu. Ale chodzi o coś innego. Spisywałam testament. Wiem, jak to działa. Notariusz ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości klienta, bo poświadcza prawdziwość zawartych w nim danych. Nie puściłby literówki czy innego błędu, bo ryzykowałby, że testament zostanie odrzucony przez sąd. Znalazła pani literówki? Zapytał zaskoczony. Kluczowe. W samym numerze PESEL Bartoszczyka są dwa błędy. Nie zgadza się data urodzenia. Mogę nie pamiętać ostatnich pięciu cyfr, ale pierwsze, owszem, odparła Agata. Czy orientuje się pani, o jakiej kwocie może być mowa? Zapytał Straszewicz z zainteresowaniem. Dokładnie nie wiem, ale sporej. Samo mieszkanie jest warte co najmniej dwa miliony. Minus kredyt, dopytał. Pokręciła głową. Odziedziczył je po rodzicach. Przy swoich zarobkach pewnie miał też pokaźne oszczędności. To całkiem poważny motyw finansowy, zarzucił wędkę. Panie Eugeniuszu. Ustalmy coś od razu, zanim wyciągnie pan zbyt daleko idące wnioski. Nawet w trakcie małżeństwa nie polegałam na Aleksandrze w kwestiach materialnych. Po rozstaniu, tym bardziej, jestem niezależna finansowo i radzę sobie świetnie. Moje roczne dochody są wyższe niż jego pensja w prokuraturze. Wprawdzie nie mam tylu okazji do zgarniania łapówek, więc może nieoficjalnie miał głębsze kieszenie, ale to, co mam, w zupełności mi wystarcza W trakcie rozwodu nie ubiegałam się o żadną część jego majątku Może pan to sprawdzić? Powiedziała z przekonaniem To nie takie proste Przyznał Procedury nie zezwalają mi na wgląd w takie dokumenty Moja prawniczka rozwodowa przyjedzie jutro z kompletem papierów Będzie mógł je pan czytać dowoli Nie mam nic do ukrycia Straszewicz kiwnął głową, wyraźnie zadowolony. W poniedziałek sekcja. I podejrzewam, że zaraz po niej prokurator przypuści frontalny atak. Stęknął. Chcę panią za kratkami na wczoraj. Jeszcze dziś dzwonił i groził, że spuści moją odznakę w kiblu, jeśli nadal będę panią krył. A mimo to jest pan tutaj. I rozmawia ze mną, jak ze źródłem. Nie spodejrzaną. Doceniam to. Naprawdę. Powiedziała z wdzięcznością. Nie będzie mi Dunin dyktował, jak mam prowadzić śledztwo. Rzucił, wzruszając ramionami. Ale nie lekceważę go. Jest uparty, dobrze umocowany i widzi w tej sprawie ruchome schody do awansu. Śliska Menda. Daleko zajdzie. Czy będzie obecny na oficjalnym przesłuchaniu? Zapytała Agata. Na pewno. Nie odpuści sobie takiej przyjemności. Więc przyjdę z własną ochroną, stwierdziła. Ale nie ma pani na myśli Niny i Zuzy? Upewnił się. Parsknęła śmiechem. Nie byłabym aż tak okrutna. Zjadłyby go na śniadanie. Mam tylko nadzieję, że nie pomoże pani w karierze Cypriankowi. Niech się trochę napoci przed kolejnym awansem, dodał Straszewicz z przekąsem. Agata zamrugała. Cyprian Dunin? Naprawdę? Skinął głową. Wyciągnęła telefon, wpisała w wyszukiwarkę jego imię i nazwisko, a następnie odznaczyła filtr grafiki. Na ekranie pojawiło się zdjęcie śliskiego typa z kawiarni. To on? Zapytała, podsuwając telefon Straszewiczowi. Przytaknął. Cholerna łasica! Mruknęła. Nie obrażaj łasic, są urocze! Wtrąciła Zuza. W nim nie ma nic uroczego, stwierdziła Agata. Nina zerknęła na ekran. Faktycznie, ma twarz, która aż prosi się o liście. Proszę nie dopuszczać rękoczynów na prokuraturze. Skarcił ją Straszewicz, choć przygładził wąs, by ukryć uśmiech. Niczego nie obiecuję. Wszystko zależy od tego, czym tak wkurzył Agatę, odpowiedziała Nina. Opowiem wam później, zapewniła Agata. Czy to już wszystko? Na tę chwilę tak. Proszę sobie zarezerwować wolne popołudnie w poniedziałek. Uprzedził. I do tego czasu nie robić nic głupiego. Żadnych głupot. Może tylko małe odświeżenie paru starych znajomości. Nic wielkiego. Spojrzał na nią z wyraźnym wyrzutem. Znaleźliście już samochód? Zapytała Agata, gdy odprowadzała go do drzwi. Szukamy. Jestem praktycznie pewny, że nie ma go w ustce, ale gdzieś jest. I go znajdziemy. Agata przytaknęła. Aleksander na pewno nie przyszedł tu w tych butach, w taką pogodę powiedziała. Nie rozumiała, czemu Straszewicz zaczął się śmiać. Machnął ręką na znak, że nie zamierza tego wyjaśniać i ruszył do auta.